Tematem naszych studiów jest ojcostwo. W okresie ostatnich trzech lub czterech lat temat ten stawał się dla mnie coraz bardziej rzeczywisty i ważny. Wierzę, że na zagadnienie ojcostwa Duch Święty kładzie teraz szczególny nacisk w całym ciele Chrystusa. Problemy z nim związane zacząłem dostrzegać z zupełnie nowej perspektywy. Kiedyś sądziłem, że ojcostwo jest czymś, co powstało na ziemi, że jego istota jest ziemska. Natomiast Bóg, chcąc pomóc nam zrozumieć jego naturę, przedstawił się nam jako ojciec. Ale w ostatnich kilku latach zacząłem rozumieć, że moje pojmowanie tej sprawy stoi na głowie. Faktycznie jest tak, że ojcostwo wzięło swój początek w niebie u Boga i ma wieczny charakter. Każde ojcostwo na ziemi, każda rodzina na ziemi i wszystko, co na ziemi wiąże się z ojcem, jest tylko odwzorowaniem czegoś wiecznego, co ma swoje korzenie w niebie. Jeśli uda nam się przyswoić tę prawdę, to zyskamy całkowicie nowe zrozumienie natury ojcostwa i życia rodzinnego. Chciałbym dzisiejszy wykład rozpocząć od przeczytania dwóch wersetów z trzeciego rozdziału Listu do Efezjan. Stanowią one początek modlitwy apostoła Pawła. Nie będziemy analizowali całej modlitwy, ale przyjrzymy się tylko, w jaki sposób Paweł przedstawia i opisuje w niej Boga. Przeczytam te wersety w dwóch różnych przekładach w celu porównania. List do Efezjan, rozdział trzeci, wersety czternasty i piętnasty. Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa. Cytat według Biblii Gdańskiej. Bóg przedstawiony jest tutaj jako Ojciec Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Paweł podkreśla ojcostwo Boga w stosunku do Jezusa Chrystusa. Co więcej, w całym liście do Efezjan Bóg jest czterokrotnie przedstawiony jako ojciec Jezusa Chrystusa. Następnie w wersecie piętnastym, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa. W języku greckim występuje w tym fragmencie gra słów, które ten przekład nie oddaje. Słowo ojciec w języku greckim brzmi pater. Napiszę je naszymi literami, bo greckie mogłyby wprawić niektórych z Was w zakłopotanie. Słowem przetłumaczonym tutaj jako rodzina jest greckie słowo... Patria. Widzimy więc, że oba słowa są bardzo do siebie podobne. Mówiąc dokładniej, słowo rodzina, patria, pochodzi od słowa pater, czyli ojciec. A więc tam, gdzie ten przekład mówi o rodzinie, precyzyjniejsze byłoby użycie słowa ojcostwo. Zobaczmy zatem inny przykład, który to wyraźnie ujmuje. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Cytat według Biblii Warszawskiej. Myślę, że rzuca to dużo światła na ten tekst. Jeszcze raz przeczytam go w tej wersji. Macie go także przed oczami na tablicy. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi biorze swoje imię. Od Boga Ojca, jako Ojca, wszelkie ojcostwo we Wszechświecie bierze swoje imię. Ojcostwo nie zaczyna się na ziemi, ale w niebie. Nie należy do sfery czasu, ale do wieczności. Bóg jest Ojcem wiecznie i niezmiennie, a każde inne Ojcostwo, jakie może się pojawić, jest odwzorowaniem Ojcostwa Boga. Zestawmy od razu z tymi wersetami inny podobny fragment. Tym razem wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 2. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Nie musimy czytać dalej. Powinniśmy pamiętać, że w Biblii, zarówno w starotestamentowym języku hebrajskim, jak i nowotestamentowym greckim, słowo dom nie oznacza przede wszystkim budynku. Zawsze oznacza ono przede wszystkim rodzinę, a dopiero później miejsce, gdzie rodzina mieszka. Na przykład w Starym Przymierzu Bóg dał Dawidowi obietnicę, że zbuduje mu dom. Jest o tym mowa w dwunastym rozdziale pierwszej Księgi Kronik. Nie znaczyło to jednak, że Bóg zbuduje Dawidowi blok mieszkalny czy willę, ale że da mu rodzinę i potomstwo. Dlatego, kiedy czytamy w Biblii o domu, zawsze powinniśmy rozumieć to w kategoriach biblijnych, jako rodzinę. Kiedy Jezus mówi w domu ojca mego, to tak jakby mówił w rodzinie ojca mego. A więc w oparciu o dwa fragmenty z trzeciego rozdziału listu do Efezjan i z czternastego rozdziału Ewangelii Jana wydobyliśmy dwie prawdy. Po pierwsze, wieczny Bóg jest Ojcem. I po drugie, niebo jest domem. Napiszę to tutaj u góry tablicy, bo chcę, żebyście mieli to przed oczami. Bóg jest Ojcem. Niebo jest domem. Myślę, że jeśli uda nam się przyswoić te prawdy, to zyskamy nową perspektywę spojrzenia nie tylko na życie rodzinne, ale na cały wszechświat. Myślę, że bardzo tego potrzebujemy we współczesnym świecie, ponieważ materialistyczne, tak zwane naukowe widzenie wszechświata, które usiłuje wytłumaczyć go tylko w kategoriach materii i fizycznych procesów, ewolucji i tak dalej, pozbawia rodzaj ludzki rzeczy, której rozpaczliwie potrzebuje, a którą jest prawdziwy obraz ojcostwa jeśli nie mylę się w tym, co mówię w oparciu o Biblię, to podstawowym faktem dotyczącym Wszechświata jest Ojcostwo. Cały Wszechświat wywodzi się z Ojcostwa Boga i jest Jego wyrazem. Ojciec kryje się za wszystkim i jest podstawą wszystkiego. Jeśli raz pojmiemy tę prawdę, to jestem przekonany, że zmieni ona nasze wewnętrzne nastawienie, emocje oraz stosunki z innymi. Ojcostwo daje nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Główną rzeczą, jakiej doświadczamy bez ojcostwa, jest jego brak. Jedną z głównych emocjonalnych i psychologicznych cech naszego wieku jest brak poczucia bezpieczeństwa. Jest bardzo niewielu ludzi, którzy poznali prawdziwe bezpieczeństwo. Uważam, że główną przyczyną tego problemu jest fakt, że odwróciliśmy się od biblijnego objawienia Ojcostwa Boga jako źródła wszystkiego, co się dzieje i co ma miejsce na świecie. Geneza wszystkiego znajduje się w Bogu Ojcu. Chciałbym teraz przeczytać jeszcze inne fragmenty 14 rozdziału Ewangelii Jana, aby pokazać, że najważniejszym celem ziemskiej służby Jezusa nie było przyciągnięcie uczniów do samego siebie, ale skierowanie ich do Ojca. Myślę, że jako chrześcijanie często tego nie dostrzegamy. Oczywiście nie chcę pomniejszać faktu, że Jezus jest Panem, Oddaję Mu cześć, uznaję za Zbawiciela i Pana, za jedyną drogę do Boga, za Tego, który złożył ofiarę za nasze grzechy. Ale uważam, że jeśli w naszym chrześcijańskim doświadczeniu zatrzymamy się na Chrystusie, to rozminiemy się z prawdziwym zamiarem Boga. Przeczytajmy znane słowa z 14 rozdziału Ewangelii Jana, zaczynając od wersetu 6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Przerwimy na chwilę, bo chciałbym coś podkreślić. Skoro Jezus jest drogą, w co wszyscy jako chrześcijanie wierzymy, to droga musi nas dokądś prowadzić. Droga nie jest celem samym w sobie, ale prowadzi nas gdzieś dalej. Gdzie ta droga nas prowadzi? Do Ojca. Zatrzymywanie się na drodze byłoby nielogiczne. Samo użycie sformułowanie ja jestem droga, zakłada, że dokąd będziemy zaprowadzeni. Dokąd ta droga nas prowadzi? Do Ojca. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i Ojca Mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Myślę, że te słowa Filipa zasmuciły Jezusa. Sądzę, iż Jezus poczuł się dotknięty tym, że Filip nie dostrzegał tego, co Jezus starał się zrobić. Odpowiedź Jezusa pokazuje, że poczuł się w pewnym sensie dotknięty. Werset dziewiąty.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 Myślę, że te słowa Jezusa wyraźnie wskazują, iż ostatecznym Jego celem było objawienie Ojca, a nie siebie. Celem Jezusa nie było przyprowadzanie uczniów do siebie, ale poprzez siebie do Ojca. On był drogą, którą uczniowie mieli dotrzeć do Ojca. Gdyby uczniowie tego nie rozumieli, to ostateczny cel Jezusa zostałby zniweczony. Przejdźmy teraz do 17 rozdziału Ewangelii Jana, który w ostatnich dniach stał się moim ulubionym tekstem z Nowego Testamentu. Na pewno wiecie, że rozdział ten zawiera modlitwę Jezusa, którą zanosił za uczniów przy końcu swojej ziemskiej służby. Chcę przytoczyć tylko dwa fragmenty z tej modlitwy. Modlitwa ta często jest nazywana arcykapłańską modlitwą Jezusa. Jezus modli się w niej za uczniów, jako nasz arcykapłan. Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety od 5 do 8. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze. Jak Jezus nazywa Boga? Ojcem.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 O czym Jezus starał się przekonać uczniów? O tym, że nie przyszedł od siebie, ale od Ojca, że Ojciec Go przysłał, że Ojciec dał Mu słowa, które wypowiadał i że wszystko, co robił, miało na celu przyprowadzenie ich do Ojca. Chciałbym teraz zatrzymać się na krótko nad bardzo ważnym zagadnieniem. Odczytamy teraz fragment, którego większość z nas tak naprawdę nie rozumie. W wersecie piątym Jezus mówi, a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego. A w wersecie szóstym mówi, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Które imię Jezus objawił? Imię Ojciec to jest bardzo, bardzo ważne. Poprzez Mojżesza Bóg objawił Żydom święte imię Jechowa lub Jahwe. Żydzi znali to imię przez piętnaście wieków Ale Jezus mówi, że przyszedł objawić inne imię, które wcześniej nie było objawione Jakie imię Jezus objawił? Ojciec Nie wiem, czy na was robi to takie samo wrażenie jak na mnie Ale dla mnie jest to rzecz rewolucyjna Jaki był ostateczny cel działalności Jezusa? Objawienie Ojca i Jego imienia Powinniście przeczytać cały ten rozdział i sprawdzić, ile razy Jezus mówi o użycie imienia Jezus w odniesieniu do uczniów ja nie będę się tym teraz zajmował, bo nie jest to główny temat naszego wykładu, ale przeczytajmy tylko dwa końcowe wersety. Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety 25 i 26. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, jako Ojca, lecz ja Cię poznałem, i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. W tych słowach wyraża się poczucie osiągnięcia celu. W końcu zrozumieli, że nie przyszedłem od siebie i że nie ja jestem celem, ale drogą prowadzącą do celu. Werset 26. I objawiłem im imię Twoje, Ojciec, i objawię. Jezus chce przez to powiedzieć, że jest jeszcze dalsze i głębsze objawienie Bożego imienia, którego teraz nie jest w stanie im przekazać, ale Duch Święty to uczyni. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Zauważcie, że posiadanie miłości zależy od tego, czy imię Ojca zostało objawione. Innymi słowy Jezus mówi, przyprowadzam ich do Ciebie, Ojcze, aby mogli poznać miłość Ojca tak, jak ja ją znam. W wersecie 23 zostało to wyraźnie powiedziane. 17 rozdział Ewangelii Jana. Ja w nich... W pierwszej części wykładu uznaliśmy, że Bóg jest wiecznym Ojcem. Ojcostwo nie powstało na ziemi, ale wzięło swój początek w niebie i jest ponadczasowe i sięga do wieczności. Z faktu, że Bóg jest Ojcem, wynika cały szereg zależności we wszechświecie. To jest całkowicie różny punkt widzenia od tego, jaki prezentuje większość współczesnych świeckich instytucji edukacyjnych. Uważam, iż to, że nie dostrzegamy ojcostwa Boga, jest przyczyną wielu głębokich współczesnych problemów emocjonalnych. Jestem przekonany, że zamiarem Bożym jest, aby każdy ziemski ojciec reprezentował w swojej rodzinie wiecznego Boga Ojca. Dzięki tej reprezentacji ojcostwa przez ziemskiego ojca rodzina znajdzie bezpieczeństwo i akceptację. Lecz jeśli nie znamy tej prawdy i ziemski ojciec nie wypełnia swojego obowiązku, to pojawiają się dwa przeciwne skutki odrzucenie i brak poczucia bezpieczeństwa. Każde dziecko przychodzące na świat ma w sobie duchową potrzebę miłości i akceptacji Ojca. W pierwszej części wykładu powiedziałem także, że Bóg zapewnił nam podstawowe lekarstwo na te problemy w postaci zastępczej śmierci Jezusa na krzyżu. Na krzyżu Jezus przyjął na siebie i znosił za nas wszelkie zło, jakie narodzaj ludzki sprowadził grzech, abyśmy mogli otrzymać wszelkie dobro sprawiedliwie należne Jemu jako Synowi Bożemu. Ostatnią męką znoszoną przez Jezusa na krzyżu była męka odrzucenia przez Ojca. Jezus zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale z nieba nie nadeszła żadna odpowiedź. Sądzę, że prawdą jest, iż Jezus zmarł w wyniku pękniętego serca. Odrzucenie przez Ojca, którego nigdy wcześniej nie doznał, złamało Mu serce. Jezus poniósł nasze odrzucenie, abyśmy mogli zostać przyjęci. W pierwszym liście do Efezjan jest powiedziane, że Bóg przyjął nas jako swoje dzieci w Chrystusie swoim umiłowanym. To jest boskie lekarstwo na ból, tęsknotę, frustrację i brak poczucia bezpieczeństwa, jakie dzisiaj noszą w swoich sercach miliony ludzi na całym świecie. Oni nie zaznali bezpieczeństwa i akceptacji ze strony ziemskich ojców, ale w Bogu przez Jezusa Chrystusa dane nam jest wieczne pocieszenie, pewność, serdeczność, miłość i akceptacja Boga jako naszego Ojca. Z tego wszystkiego wynika, że w każdej ludzkiej rodzinie obowiązkiem ojca jest obrazować niebieskiego ojca. Bożą intencją jest, aby dziecko, znając ziemskiego ojca, doszło do zrozumienia niebieskiego ojca. Im lepiej ojciec wykona swoje zadanie na ziemi, tym łatwiej przychodzi dziecku zaakceptować niebieskiego ojca. Im bardziej ojciec w tym zadaniu zawiedzie, tym trudniej zwykle jest nakłonić dziecko do wiary w Boga Ojca. Współczesny świat jest pełen rozgoryczonych, zbuntowanych, złych młodych ludzi, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic do czynienia, bo swój obraz Boga uformowali na podstawie wizerunku własnego Ojca, który nie wypełnił wobec nich swojego najważniejszego obowiązku. W tej części wykładu rozważymy podstawowe duchowe obowiązki Ojca w rodzinie, tak jak przedstawia je Słowo Boże. Na początku chciałbym ustalić pewną bardzo ważną i fundamentalną prawdę, którą pociąga za sobą ojcostwo. Mówiliśmy już o tym wcześniej i ja wymyśliłem specjalny termin na jej określenie. Chodzi o zwierzchnictwo. Myślę, że to słowo nie występuje we wszystkich językach, bo kiedy ostatnio byłem w Danii i przemawiałem przy pomocy tłumacza, to okazało się, że słowo headship, zwierzchnictwo, nie ma w języku duńskim odpowiednika. Przez kilka minut tłumacz próbował wyjaśnić słuchaczom, co to słowo znaczy. Jestem pewien, że tutaj każdy bez problemu je zrozumie. Musimy także zrozumieć, że ojcostwo zawiera w swej treści również zwierzchnictwo. W każdej rodzinie jest głowa, tak samo jak jest ona w boskiej rodzinie. Możemy się o tym przekonać na podstawie pierwszego listu do Koryntian, rozdział 11, werset 3, gdzie Paweł pisze w ten sposób. A chcę, abyście wiedzieli. Prawie zawsze, kiedy Paweł pisze, chcę, abyście wiedzieli, mówi o tym, czego większość ludzi nie wie. Kiedy pisze, a nie chciałbym, żebyście pozostawali w niewiedzy, to ma na myśli te sprawy, o których większość ludzi nie wie. Paweł po prostu ma taki uprzejmy sposób informowania o tym, o czym powinniśmy wiedzieć. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako mąż oznacza zarówno męża, jak i mężczyznę. Głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Myślę, że w tym kontekście, gdybyśmy musieli wybierać, najlepiej byłoby użyć słowa mąż, a głową żony mąż, głową Chrystusa Bóg. Paweł nie ułożył tutaj tej hierarchii w porządku logicznym, ale tak jak wynikało to z toku jego wypowiedzi. W każdym razie pojawiają się tu bardzo wyraźnie kolejne ogniwa łańcucha władzy, który postaram się zaprezentować wizualnie. Łańcuch władzy rozpoczyna się od Boga Ojca i stępuje w dół. Powiedziałem już wcześniej, że ojcostwo Boga jest źródłem wszystkiego we wszechświecie. Cały wszechświat sięga swoim początkiem do Boga. Niżej Boga Ojca jest Chrystus. Możemy też powiedzieć Syn. Wieczny, jednorodzony Syn. Teraz przechodzimy do rodziny. Chrystusowi podlega mąż, który jest oczywiście również ziemskim ojcem. Who is also of course the earthly zaś mężowi podlega, cieszę się, że się z tym zgadzacie, żona. Jeśli chcecie pójść jeszcze dalej, to niżej znajdują się dzieci. Dzisiaj całe to zagadnienie jest bardzo kontrowersyjne. Cały naród jest zalewany nauką ruchu wyzwalenia kobiet i innymi podobnymi rzeczami. Moim celem nie jest wspieranie się z takimi poglądami, atakowanie ich czy bronienie. Ja tylko wskazuję na fakt, że jeśli wierzysz w Biblii, to wiesz, że święty boski porządek w rodzinie nie opiera się na obyczajach czy normach społecznych. Opiera się on na wiecznej i niezmiennej naturze samego Boga. Naprawdę, w Bożym zamyśle dom na ziemi jest odwzorowaniem Bożego życia w niebie. W jednym z angielskich przekładów, w 11. rozdziale 5. Księgi Mojżeszowej, gdzie opisane są Boże nakazy odnośnie rodzicielstwa i domu, jaki Mojżesz przekazał ludowi, jest powiedziane, aby dni Wasze były jak dni niebios na ziemi. To jest coś więcej niż tylko puste stwierdzenie. Główna myśl jest taka, że Bóg zaplanował dla domu na ziemi taki porządek, taki rodzaj życia oraz stosunki, jakie panują w niebie. Rodzina na ziemi powinna być odbiciem i odwzorowaniem boskiej rodziny w niebie. A więc mamy porządek, który wypływa z faktu, że ojcostwo prowadzi do przywództwa. Bóg jest nie tylko wiecznym Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jest także Jego głową. Natomiast Chrystus jest głową mężczyzny, czyli męża, a mąż jest głową żony. Mąż i żona razem są głową dzieci. Myślę, że warto poświęcić teraz chwilę na omówienie sprzeciwu wobec tego porządku, jaki bardzo wyraźnie odczuwa się nawet wśród współczesnych chrześcijan i charyzmatyków. Żony nie chcą zaakceptować pozycji uległości. Rozumieją bowiem nauczanie na temat posłuszeństwa i uległości żon wobec mężów w ten sposób, że żona to ktoś niższy i gorszy w porównaniu z mężem. A teraz napiszę na tablicy tak, żeby wszyscy widzieli tę głęboką i podstawową prawdę. Uległość nie oznacza mniejszej wartości tego, że ktoś jest gorszy. Myślę, że gdyby udało nam się wyrzucić z głów pomysł, że uległość oznacza niższość, to wiele niepotrzebnych emocjonalnych reakcji udałoby się uniknąć. Uległość nie oznacza niższości, co bardzo wyraźnie widać na przykładzie stosunku Chrystusa do Ojca. Chrystus Syn jest poddany Ojcu, ale nie jest od Niego gorszy. Ta sama zasada została przeniesiona na grunt rodzinny i rządzi relacjami łączącymi męża i żonę. Według Bożego porządku, żona podlega mężowi, ale nie jest od Niego kimś gorszym. Przyjrzyjmy się dwom wypowiedziom Jezusa odnotowanym w Ewangelii Jana. Rozdział 10, werset 30 na temat Jego relacji z Ojcem. Jeśli zestawimy razem obie wypowiedzi, to myślę, że powinno się wyjaśnić wiele nieporozumień związanych z tą sprawą. Jezus powiedział, Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zauważcie, że mamy tu do czynienia z doskonałą jednością. Inną wypowiedź Jezusa odnotowuje Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 28. Ojciec większy jest niż ja a więc mamy dwa stwierdzenia. Ja i Ojciec jedno jesteśmy oraz Ojciec większy jest niż ja. W liście do Filipian, rozdziale drugim wersetach 5 i szóstym. Paweł pisze, że Chrystus nie upierał się przy tym, żeby być równy Bogu, chociaż miał do tego prawo. Jezus odwiecznie był równy Bogu i odwiecznie był jedno z Bogiem. A mimo to powiedział, Ojciec większy jest niż ja. Jeśli chodzi o porządek, to Ojciec jest nadrzędny wobec mnie i jest moją głową. Nie będziemy odczytywać następnego fragmentu, bo zabrałoby nam to zbyt wiele czasu. Ale w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, wersecie 28 jest powiedziane, że w wieczności, kiedy nastąpi pełnia czasów, kiedy wszystko się wypełnia, Chrystus będzie wszystkim we wszystkim. Wszystko będzie poddane Chrystusowi, a On z kolei podda siebie oraz swoje królestwo Ojcu i przez wieczność Chrystus Syn będzie poddany Ojcu. Te dwie relacje równości i podległości nie są ze sobą sprzeczne. One istnieją równocześnie i występują także w ludzkiej rodzinie. Mąż i żona są jedno, są równi i są jednym ciałem, a jednak mąż jest głową żony. Nie znaczy to jednak, że żona jest gorsza od męża. Analizując relacje łączące ojca z synem, widzimy doskonałe wypełnienie tej zasady. Jezus nigdy nie postępował tak, jakby był gorszy czy niższy od ojca, Również Przecież ojciec nigdy nie dawał odczuć, że syn jest gorszy od niego, ani że jest mu uległy. Wręcz przeciwnie, istniały pomiędzy nimi wzajemny szacunek i miłość, tak że syn zawsze wywyższał ojca, a ojciec zawsze wywyższał syna. Rzeczywiście sam ojciec powiedział, nikt nie może przyjść do mnie jak tylko przez syna, jeśli ktoś nie uszanuje syna i ja go nie uszanuję. Ojciec żąda, żeby całe stworzenie czciło syna, a mimo to w hierarchii władzy jest nad nim i jest jego głową. Jestem przekonany, że tak funkcjonujące wzajemne relacje są wzorem dla rodziny i że ziemski ojciec jest głową domu. Ale uważam również, że pomiędzy mężem i żoną powinny panować taka sama wzajemna miłość i szacunek, jakie panują pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Mąż powinien szanować swoją żonę i wymagać dla niej szacunku od wszystkich członków rodziny, nigdy nie pozwalając dzieciom, żeby przychodziły do Niego, jednocześnie okazując brak szacunku Matce. Bóg nie pozwala żadnemu stworzeniu przyjść do siebie, nie wykazując szacunku i czci należnych synowi. Ojciec wywyższa syna, a syn wywyższa ojca. W domu mąż powinien wywyższać, szanować i popierać żonę, a żona powinna podnosić i szanować swoją głowę, męża. Te relacje odnoszą się nawet do fizycznych zależności. Głowa jest zależna od ciała, które ją nosi. To jest fizjologiczny fakt. W rodzinie jest tak samo. Ojciec jest zależny od żony i reszty rodziny. Jeśli rodzina nie szanuje ojca, to on sam nie potrafi wyegzekwować szacunku. Jego cześć zależy od tych, którzy są mu podlegli. Jeden z wersetów, który w tym kontekście jest dla mnie bardzo znaczący, również pochodzi z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie znajdujemy wiele fundamentalnych nauk na ten temat. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, werset 7. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą mężową. Cytat według Biblii Gdańskiej. Mężczyzna przedstawia chwałę Bożą, jest obrazem chwały Chrystusa. Chrystus prezentuje swoją chwałę w mężczyźnie, który jest mu poddany. W nim okazuje swoją łaskę, miłość, moc i pokój. A kobieta jest chwałą mężczyzny. Innymi słowy, kobieta odzwierciedla to, kim jest mężczyzna. Ktoś zapytał kiedyś pewnego kaznodzieje, czy pan Smith jest dobrym chrześcijaninem? Kaznodzieja odpowiedział, nie potrafię odpowiedzieć, bo nie znam jego żony. To jest naprawdę dobra odpowiedź, to bowiem żona jest chwałą mężczyzny. Jeśli chcesz wiedzieć, jakim mężem jest dany mężczyzna, to przypatrz się jego żonie. Jeśli jest ona promieniująca, pełna pokoju, radości, zdrowia i szczęścia, to jest jego chwałą. Ona odbija to, co przekazuje jej mąż. Ale jeśli żona jest zgoschniała, pełna urazy, nerwowa, nieszczęśliwa, to na pewno nie jest chwałą swojego męża. Najczęściej winę za taki stan rzeczy ponosi mąż. Jeszcze raz to powtórzę, niższość, a poddanie czy uległość to dwie całkowicie różne sprawy. Żona może być mężowi poddana, a jednocześnie nie mieć poczucia, że jest kimś gorszym. Wróćmy teraz do głównego wątku naszych rozważań. W każdym domu ojciec reprezentuje Boga pod trzema względami, co wyraża się w trzech różnych służbach. Po pierwsze jest kapłanem rodziny. Reprezentuje przed Bogiem swoją rodzinę. Mój problem z odręcznym pisaniem polega na tym, że kiedyś w Afryce musiałem uczyć ludzi pisać, co tak zmieniło mój charakter pisma, że nigdy nie wrócił do poprzedniego stanu. Po drugie, ojciec jest prorokiem Przemawia w imieniu Boga do rodziny Po trzecie, nie krzywcie się Ojciec jest królem Rządzi rodziną w miejsce Boga Teraz tylko pobieżnie omówimy te trzy role, które spełnia ojciec, a w następnym wykładzie omówimy je bardziej szczegółowo. Ojciec jest kapłanem. Reprezentuje swoją rodzinę przed Bogiem. Do niego należy wstawiennictwo, modlitwy i wspieranie rodziny przed Bogiem. Weźmy dwa fragmenty z Biblii na poparcie tej tezy. Pierwszy pochodzi z fascynującej księgi, jaką jest księga Joba. Osobiście uważam, że dotyczy ona okresu jeszcze przed nadaniem prawa Mojżesza, kiedy ludzie dysponowali w pewnej mierze objawieniem sięgającym w początku dziejów rodzaju ludzkiego. Znali jedynego prawdziwego Boga, znali Jego wymagania dotyczące składania ofiary, ale nie znali wszystkich szczegółowych przepisów, jakie przyniosło prawo Mojżesza. Job był wzorowym człowiekiem, bał się Boga i unikał zła. Sam Bóg powiedział o nim, że jest doskonały i prawy. Job miał siedmiu synów i trzy córki. Synowie wraz z córkami spotykali się codziennie w domu jednego z synów i ucztowali przy stole. Bardzo przyjemny obraz życia rodzinnego. Na koniec tygodnia Job stawiał się u Boga za swoje dzieci. Raz w tygodniu przynosił ich Bogu. W pierwszym rozdziale, piątym wersecie Księgi Joba jest to przedstawione w następujący sposób. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał cało palenie za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Job przyjął na siebie kapłańską odpowiedzialność za swoją rodzinę. Dlatego myślał tak, gdyby w duchowym życiu moich synów zaszło coś złego, moim obowiązkiem jest modlić się, wstawiać za nich i złożyć za nich ofiary Bogu. Drugi przykład kapłańskiej roli Ojca znajdujemy w Nowym Testamencie. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka jest opisane bardzo ciekawe zdarzenie. Po zejściu z góry przemienienia Jezus spotkał chłopca cierpiącego na epilepsję, którego uczniowie nie potrafili uwolnić od demona, jaki w nim był. Ojciec chłopca podbiegł do Jezusa i przedstawił mu całą sytuację. W wersetach 22 i 23 znajdujemy punkt kulminacyjny rozmowy Jezusa z ojcem chłopca. Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety 22 i 23. I często zły duch go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A to dopiero słowa skierowane do Jezusa, jeżeli coś możesz. Zwróćcie uwagę na odpowiedź Jezusa, który nie podjął odpowiedzialności, lecz natychmiast przekazał ją Ojcu, werset dwudziesty trzeci. I Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. W co Jezus nakazał wierzyć ojcu? W uwolnienie syna. To jest fakt nowotestamentowy. Jezus nigdy nie usługiwał żadnemu dziecku, jeśli nie towarzyszyła temu wiara jednego lub obojga rodziców. Osobiście przekonałem się o tym w oparciu o własne doświadczenia. Przekonałem się, że usługiwanie dziecku bez wiary rodziców jest nieskuteczne. Ludzie często przyprowadzają do mnie dzieci potrzebujące pomocy. Zawsze jednak zaczynam od Stwierdzenia, że skoro dziecko ma problem, to mają go również rodzice. Problem dziecka nie zaczyna się od niego, ale od rodziców. Po drugie, zawsze pytam, gdzie jest ojciec. Najczęściej ojca nie ma z dzieckiem. Nie mam biblijnego prawa usługiwać dziecku, jeśli nie ma z nim jego kapłana, który powinien razem ze mną przynosić się Bogu. A więc pierwszą i podstawową rolą ojca jest kapłaństwo. To on przynosi przed Boga swoją rodzinę w modlitwie wstawienniczej. Ojciec spełni także rolę proroka, reprezentującego przed swoją rodziną Boga, Boże Prawdy, Prawa i Drogi. W tej roli ojciec przemawia w zastępstwie Boga. Podczas innej serii wykładów powoływałem się na fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 2, wersety 16 i 17, który chciałbym przypomnieć i dzisiaj. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Wszystko to zostało powiedziane w liczbie pojedynczej. Bóg dał swoje polecenia Adamowi, ale kiedy diabeł przyszedł kusić Ewę, ta odpowiedziała mu już w liczbie mnogi, o czym możemy przeczytać w pierwszej Księdza Mojżeszowy, rozdziale trzecim wersetach drugim i trzecim. Ewa mówi do węża. A kobieta odpowiedziała mężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać. Ewa mówi w liczbie mnogi, my, ale Bóg mówił do Adama w liczbie pojedynczej, ty. Skąd kobieta wiedziała o drzewie? Kto jej powiedział? Adam, ponieważ był prorokiem w domu. Bóg nie pominął swojego proroka. Gdyby Bóg swoje nakazy przekazał Ewie, to naruszyłby swój boski porządek. Bóg przekazał je Adamowi, a jego obowiązkiem było przekazanie ich Ewie. W liście do Koryntian, rozdziale 14, wersetach 34 i 35 mamy jeden z kontrowersyjnych fragmentów, chociaż ja nie cytuję go teraz w celu prowadzenia polemiki. Być może widzieliście małą karykaturę, jaka pojawiła się w jednym z czasopism, chyba w Eternity, Apostoł Paweł przyjeżdża pociągiem do Koryntu. Panie z ruchu wyzwolenia kobiet wyszło na spotkanie, nisząc wielki plakat z napisem Paweł to męska szowinistyczna świnia. Pod obrazkiem umieszczono krótki komentarz Pawła. O, widzę, że dotarł już mój list. Myślę, że miał na myśli pierwszy list do Koryntian. Przeczytajmy dwa wersety z czternastego rozdziału. Nie chodzi mi tutaj o podnoszenie żadnych kontrowersji. Pierwszy list do Koryntian, rozdział czternasty, wersety trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów. Dlaczego mają pytać męża? ponieważ mąż jest prorokiem. Jeśli Bóg kogoś obarcza odpowiedzialnością, to nie stosuje potem obejść. Skoro obarczył męża odpowiedzialnością instruowania rodziny w sprawach duchowych, mówi, idź i zapytaj męża. Jako żony możecie mi powiedzieć lub tylko pomyśleć sobie, że to się nie sprawdza w praktyce. Moja rada jest następująca. Domagajcie się, jeśli trzeba, wielokrotnie, żeby mąż robił to, co do niego należy. Idź do męża raz i drugi i powiedz, Biblia mówi tak, a tak, chcę wiedzieć, wyjaśnij mi. To może potrwać jakiś czas, ale wierzę, że w końcu osiągniecie pożądany skutek. Przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 5, wersety 25 i 26. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić go kąpielą wodną przez słowo. Chrystus ma obowiązek oczyszczania Kościoła swoim słowem. Ta odpowiedzialność dotycząca Kościoła jako oblubnicy Chrystusa została przyrównana do relacji mąż-żona, a więc kto jest odpowiedzialny za oczyszczanie, uświęcanie i obmywanie całej rodziny słowem? Mąż, ojciec, to on jest za to odpowiedzialny. licz do rozdział szósty, werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Kto ma obowiązek pouczania rodziny w sprawach duchowych? Ojciec. Zwróćcie uwagę, że Paweł nie mówi rodzice, ale ojcowie, napominajcie i wychowujcie dzieci w karności dla Pana. Trzecią wielką powinnością męża i ojca jest reprezentowanie Chrystusa jako króla i władcy. Pamiętajcie, w Biblii nie ma monarchii konstytucyjnej i nie ma parlamentu decydującego o wyborze króla. Nie mamy również tyranii. Natomiast według boskiego porządku król jest wyznaczany przez Boga. Otrzymuje od Boga władzę, ale jest również przed Bogiem odpowiedzialny za to, w jaki sposób ją sprawuje. Przeczytajmy w tym kontekście bardzo doniosły fragment z pierwszego listu do Tymutousza, gdzie Paweł pisze o kwalifikacjach na osoby nadzoru Biskupa, czy starszego. Pierwszy list do Tymoteusza rozdział i rozdział trzeci, wersety czwarty i piąty który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pierwszy Kościół Boży. Podstawowym warunkiem objęcia urzędu w Kościele jest umiejętność mężczyzny zarządzania własnym domem. To samo odnosi się do diakonów, o czym jest mowa nieco dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci, werset dwunasty. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Dom jest poligonem doświadczalnym przed objęciem służby w kościele. Jeśli mężczyzna nie potrafi zarządzać własnym domem, to nie nadaje się do rozrządzenia w kościele. Chcę podkreślić, że z tego wszystkiego wynika, iż mężczyzna jest tą osobą, do której należy ostateczna inicjatywa. To on podejmuje ostateczne decyzje. Nie oznacza to, że ma lekceważyć rady czy doświadczenie swojej żony. Nie, ale ostateczna decyzja należy do niego. W Starym Testamencie opisane są dwa interesujące przykłady, kiedy Doszło do tragedii i nieszczęść z powodu tego, że mężczyzna nie przejął inicjatywy. Pierwszy przykład to przykład Ewy. Ewa podjęła inicjatywę. Ona podała owoc i ona ominęła zakaz. Kiedy inicjatywa przeszła z rąk Adama w ręce Ewy, rezultatem była katastrofa. Drugi przykład wiąże się z rodziną Abrahama. Wydarzenie to opisuje 16 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Sara powiedziała do Abrahama, miej dziecko z moją niewolnicą. Inicjatywa weszła od Sary, natomiast Abraham nie podjął właściwej decyzji. Rezultatem był Ismael, największa katastrofa, jaka kiedykolwiek przytrafiła się do mowi Abrahama. A więc zarządzanie rodziną wymaga podejmowania inicjatywy. Na ojcu spoczywa również obowiązek podejmowania ostatecznej decyzji.